Cześć! Witajcie w Cinema postkaście. Z tej strony Adrian Bush, reprezentant portalu zwanego Pełna Sala. Dawno mnie nie słyszeliście, ale teraz jest wyjątkowa okazja, wyjątkowa okazja, żeby przemówić do Was, więc odpalam mikrofon i zaczynam kolejny podcast. Mianowicie, w, od 7 do 17 lutego Bieżącego roku, czyli 2019 roku, odbyła się 69. edycja festiwalu w Berlinie, tak zwanego Berlinale. Miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu i powiem Wam tak szczerze, że jak niesamowicie nie chce mi się nagrywać tego podcastu, nie mam ochoty, już dawno odzwyczajem się od mikrofonu, chociaż minęło niewiele od ostatniego podcastu, tak czuję się w obowiązku, żeby nagrać ten podcast z dwóch najistotniejszych powodów. Po pierwsze, bo to była dla mnie tak wyjątkowy wyjazd, tak pierwszy zagraniczny festiwal dla mnie. Będę tutaj rozentuzjazmowany jak jakieś dziecko, będę dla mnie będzie dużo rzeczy wyjątkowych, będę się zachwycał i rzucał takimi jakimiś pustymi słowami zachwytu, dlatego że dla mnie to wszystko jest nowe. I to będzie pewnie słychać i bardzo chciałbym mieć pamiątkę w postaci podcastu z tego wyjazdu. Bardzo chciałbym, żeby za 20 lat, jak będę sobie tam gdzieś wspominał już mój piąty wyjazd do Kanczy. nie wiem, piętnaste Toronto, to żebym sobie mógł wspomnieć ten wyjazd do Berlina. Więc to jest pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że w polskich mediach chyba nie ma za dużo takich informacji e, początkujących, tak, takich, takich, takiego faku dla osób, które chciałyby się wybrać na Berlin, chcieliby, chciałyby się wybrać na jakiś właśnie zagraniczny festiwal. A ja sam osobiście właśnie takich rzeczy szukałem przed swoim wyjazdem, a ich nie znalazłem, więc chciałbym Wam dać kilka jakichś takich tipów e, ode mnie dla Was, jak wygląda Berlinale, jak się na to wybrać, jak się zabrać, jakie lęki, na jakie lęki przymknąć oko, żeby Wam się po prostu dobrze bawiło, tak, żebyście się dobrze bawili na tym festiwalu. Co prawda raz już wywaliliśmy się trochę na temacie takich protipów dla osób, które jeszcze nie były na festiwalu, bo nagraliśmy kiedyś taki podcast o nowych horyzontach, tak, co, co powinien wiedzieć każdy przed nowymi horyzontami ja tam wtedy zarzuciłem Gareta, który był naszym gospodarzem, wtedy takim, wtedy tak on jako dwukrotny wywalec odpowiadał na nasze pytania, zarzuciłem go mnóstwem pytań, które, na które nie znał odpowiedzi. I co prawda do dzisiaj tak czasami czepiam się Gareta? Czemu on nie poznał tych odpowiedzi, czemu ich nie poszukał, ale też, no, to też moja wina, tak, że ja przygotowałem wtedy mnóstwo pytań, o których, na które on odpowiedzi nie znał, i tam było mnóstwo takich rzeczy, które są nieścisłe, więc dla wszystkich osób, które będą jechać na Berlinale i ja będę jakieś dawał porady, to zawsze już teraz, teraz jestem nauczony, tak, że będę zaznaczał, że albo coś, czegoś nie wiem, tak, albo będę zaznaczał również, że nie jestem czegoś pewien, tak, albo że ja tak zrobiłem, ale że to nie jest jedyna droga e, wyjścia tak z danej sytuacji no będę mówił też, no powiem wam też od czego powinienem zacząć, że ja byłem na festiwalu berlińskim e, tylko trzy dni w sensie przyjechałem w, tam w poniedziałek, wyjechałem o 7 rano, wyjechałem stamtąd w czwartek o 7 rano, więc to jest równiutkie trzy doby e, na festiwalu i pojechałem na Be do Berlina, no w, oczywiście, chociaż to, to dla mnie pewnie jest oczywiste, tak? ale oczywiście, jeżeli się nie widziało do Berlina, no to przyjechałem na festiwal, żeby poglądać filmy, owszem, filmy były takim jakimś e, rzeczą, które mnie tam przyciągnęły, ale jednocześnie bardzo, bardzo równą, równorzędną rzeczą było zwiedzanie miasta. To, że dużo, że dużo czasu spędziłem na mieście, to również ma znaczenie i to ma znaczenie, że ja tego festiwalu nie widziałem nie widziałem nawet tak 1% tego, co można tam przeżyć. Poznałem tylko takie podstawy berlinowania, tak, na tym festiwalu filmowym, więc no nie jestem jakimś weteranem, tak, nie jestem jakimś zapaleńcem, nie jestem jakimś też megafanem, który śledził na Wikipedię, na Wikipedii każdą edycję tego festu. Więc moje porady mogą być no, czasami do niczego, a czasami niepewne, no ale tutaj, tutaj naprawdę, jeśli popełnię jakiś błąd, będę się kajał. A jeżeli moje, jeżeli nie będę czegoś pewien, no to wam o tym powiem. No, macie gwarancję, że wam o tym powiem. No i z tych dwóch powodów, tak przeskoczyłem moją niechęć do podcastowania i macie oto to tak z kolejnego festiwalu. Zacznę od tego. Dlaczego akurat Berlin, tak? Dlaczego akurat Berlinale? No oczywiście dlatego, że ranga tego festiwalu jest olbrzymia, no to jest jeden z największych festiwali w Europie, no mówi się o największym, tak? Jednym z największych festiwali na świecie. Dużo legendarnych filmów tak dostało tamtego złotego niedźwiedzia, więc no, to jest wydarzenie, w którym od zawsze chciałem jakoś uczestniczyć ale musiałem sobie uświadomić że w ogóle bardzo długo musiałem sobie uświadamiać, że tak wielkie wydarzenie jest otwarte również na zwykłych widzów i to jest najlepsze co, co właśnie jest obecne na Berlinale, że wszystkie te seanse, które tam są jest, ich, jest każdy film nawet filmy konkursowe, mają całe mnóstwo seansów i każdy z tych seansów praktycznie, no nie wiem, pewnie są jakieś dziennikarskie, tutaj, tutaj znowu właśnie już wchodzę w rzeczy, których nie wiem, pewnie są jakieś specjalne dziennikarskie seanse, ale cała, jest cała masa tych konkursowych filmów, które można obejrzeć sobie jako zwykły widz, bo też no ja piszę recenzje, nagrywam podcasty, wiadomo, ale nie traktujcie mnie akurat jako dziennikarza. Ja tam pojechałem osobiście, żeby poznać ten festiwal, tak. I Berlin, Berlin jest bardzo, bardzo właśnie otwarty na zwykłego widza, zarówno zwykłego widza z miasta, bo tam mnóstwo Niemców, którzy tak, którzy nawet specjalnie przyjeżdżają do Berlina, albo mieszkają w Berlinie, bardzo chętnie wybierają. Zbiera się na ten fest, no ale również każdy widz, tak, czy to europejczyk czy coś tam, no może sobie kupić online bilety i pojechać tam. Więc to jest jedna. Druga sprawa to jest to, jak dla nas Polaków Berlin jest niedaleko. Ja sobie zawsze właśnie tak jakoś, ja wiem, ja, mówi, ja mówiłem już, że to jest, to, to, ten podcast to będą troszkę przygody Adrianka, który poznaje, małego Adrianka, który poznaje świat, ale też bardzo późno uświadomiłem sobie, jak Berlin jest niedaleko i jak jest dla zwykłego Polaka tak dostępny, bo mniej więcej gdzieś jak byłem na synergii to moja mama dała mi cynk, że otwierają połączenie kolejowe z Rzeszowa do Berlina bezpośrednio. I ja wtedy dopiero, gdy zacząłem sobie googlować tak, te połączenie kolejowe e, i byłem nastawiony, że to pewnie jedyna możliwość dostania się z Rzeszowa do Berlina, to nagle zdałem sobie sprawę, że cała masa busów e, tam jeździ, że cała masa jest połączeń właśnie e, zarówno lotniczych, e, no, że dostać się do Berlina, tak nawet dla Blakarem, to nie jest taki problem, to nie jest taki problem. Wystarczy tylko poszukać, i nagle okazuje się, że ten festiwal to nie tylko że jest cała masa połączeń, ale również że tanie się tam dostać niż na nie jeden polski festiwal. Mam wrażenie, że na festiwale, które toczą się w trójmieście, tak w Gdyni, no to że tam dłużej bym jechał, to po pierwsze, a po drugie czasami drożej zapłacił za bilet niż do Berlina, gdzie zapłaciłem Flixbusem. Nie reklamuję tutaj firmy, bo ta podróż jest mega niekomfortowa, ale zapłaciłem w jedną stronę 50 zł, w drugą stronę 50 zł. I takie połączenie autobusowe to jest 10 godzin jazdy w jedną stronę. No szlak człowieka może trafić, tak zamknięty w puszce w takiej duchocie, i tam jest naprawdę pełno ludzi w nie o niektórych porach, więc nie przeżyłem nigdy tak niekomfortowej podróży ale z drugiej strony to jest cena właśnie okupiona za cenę e, tak, cena za cenę, e, jak to brzmi e, no ale dość e, tak, dość późno zdałem sobie sprawę, że gdzie jak gdzie ale akurat dostać się do Berlina no, nie jest trudno a druga sprawa, no jak już w grudniu zacząłem głośno mówić, tak wśród naszych znajomych na pełnej sali, że jednak się wybieram na ten fest, że jednak jestem zainteresowany, to pojawiły się głosy między innymi od naczelnego, że no troszkę późno, Adrian, że troszkę późno zdałeś sobie sprawę, że chcesz tam jechać, bo pewnie najlepsze miejsca są już zabukowane, że pewnie tak ludzie już to tam wszystko zarezerwowali i takie tam. No nie właśnie okazuje się, że jeżeli sobie zaplanujecie nawet wypad na Berlinale miesiąc przed to dalej jest cała masa miejsc noclegowych, bo Berlin jest tak zahostelowany, zahotelowany, że jakkolwiek byście chcieli, tak jakiekolwiek wydarzenie by tam nie było, a przynajmniej mam takie wrażenie, oglądając tak, oglądając jak ilość tych miejsc hotelowych, hostelowych się zmienia na Bookingu, że nawet jakby tam było dwa, tak, dwa takie festiwale, to i tak te wszystkie miejsca by się nie sprzedały. Więc jeżeli chcecie no, zanocować sobie w centrum gdzieś Berlina, w jakimś hostelu, tak w wiele osób za 70 zł od osoby za nocleg, no to znajdziecie, znajdziecie takie oferty. No ja zapłaciłem troszeczkę więcej, chciałem mieć jedynkę, chciałem mieć w ogóle bardzo blisko placu, tak placu. Miejsce, bo tam podobno były, było większość seansów, jak się okazuje, potem nie te, na które się wybierałem, ale to już mniejsze o to. Zarezerwowałem sobie tam za ponad 100 zł, no ale ponad 100 zł ze śniadaniami, więc no, idzie znaleźć akurat w Berlinie miejsca noclegowe, i to jest taki festiwal, który możecie sobie spokojnie wpaść nagle w styczniu na pomysł, żeby tam jechać, i, i tak bilety są. Przed sprzedawany mniej więcej gdzieś tak 10 dni przed festiwalem. Program ujawnia się tak 14 dni przed festiwalem. Oczywiście poszczególne tytuły znamy troszeczkę wcześniej, ale już program, czyli harmonogram pojawia się. Miejsc noclegowych jest mnóstwo. Opcji dojazdu jest, jak się okazuje, mnóstwo przynajmniej z mojej perspektywy. I nie ma żadnego problemu, żeby tam bardzo na spontanie wybrać się. Bo jak już mówiłem, on, to jest fest otwarty, otwarty na zwykłego widza. Wiadomo, że jest tam całe mnóstwo dziennikarzy, wiadomo, że często oni dostaną nawet jakąś pewnie lepsze miejsce rezerwacji, czy pewnie wcześniej e, tak mogą, mogą się traf, trafić na seanse. E, na specjalne spotkania też widziałem, że jest całe mnóstwo porezerwowanych miejsc, no ale no, ja czy ty, e, zwykły, zwykły widzu, macie również swoje miejsce na takim festiwalu. I teraz y, pewnie najważniejsza i najbardziej interesująca, zwłaszcza mnie interesująca rzecz e, właśnie jak wyglądają kwestie karnetów, akredytacji i biletów na, na ten festiwal, bo to jest coś z czego najbardziej szukałem. A w sieci znajdziecie najczęściej właśnie informacje, że można sobie stać w kolejkach i kupić bilet, można kupować online, można coś tam, coś tam, no ale no nie wiecie, jak szybko schodzą te bilety. Często nie wiadomo, ile one będą kosztować, bo z roku na rok to jest inna cena, bo patrząc na te ceny, które były rok wcześniej, to okazały się droższe niż w tym roku. Więc nigdy nie jesteś pewien, ile dokładnie zapłacisz za, za każde wydarzenie. No pewnie również niektóre seanse w jakichś tam na przykład premierowych porach są trochę drogie, ja każdy z biletów zarówno na różne wydarzenia jak i na filmy kupiłem każdy za 13 euro. 13 euro co jest ceną no, wydawać by się mogło wygórowaną od jednego biletu, od jednego seansu. Taki, taki to jest klasy festiwal, więc trzeba się przyzwyczaić. A wspaniałą opcją było to, że na Eventimie, gdzie teraz kupowałem, to rok temu była podobno doliczana cena 2 euro od każdego biletu e, dodatkowo za samą rezerwację, za sam zakup przez internet. Natomiast w tym roku już żadnego takiego naliczania nie było i te 13 euro to był i tak cena, e, no, która jakoś mnie nie przeraziła, nie zmroziła, byłem przygotowany na więcej. Jak się kupuje taki bilet? Ym, mogę Wam powiedzieć, oczywiście ze swojej, tak, ze swojej perspektywy, jak się kupuje online. Mianowicie gdzieś tak właśnie to, co wspominałem, 14 dni przed festiwalem wchodzi harmonogram, już można sobie ustalić, na który seans byśmy chcieli. Natomiast gdzieś tak 10 dni przed festiwalem zaczyna się sprzedaż biletów. I one nie są wszystkie naraz, od razu wrzucane do jednej puli i nie na wszystkie seanse będziecie mogli kupić je właśnie od razu, te 10 dni przed festiwalem, ale będziecie już wiedzieć, tam są ustalone daty, kiedy na dany seans jest data zakupu, Zawsze to jest data plus ta godzina 10 rano, więc o 10 rano Trzeba się przygotować, żeby czatować na te bilety i oczekiwać właśnie, właśnie możliwości zakupu. Płaci się albo za pośrednictwem Masterpassa, z czego korzystałem, albo zwykle, zwykle normalnie kartą. No nie ma możliwości oczywiście zapłaty przelewem z naszego polskiego jakiegoś banku, No, ale to zagraniczny festiwal. tak. Wiadomo było, że będą takie opcje, więc ten Masterpass to i tak mi bardzo, bardzo pomógł, bo to jest przydatna, szybka, fajna opcja. Nie wiem, jak jest z kupowaniem biletów w kolejkach, nie wiem też, jak to działa z biletami last minute, ale powiem Wam, że bardzo miłą niespodzianką było to, że jak te 10 dni przed festiwalem, tam większość akurat puli na filmy konkursowe zostały udostępnione i aż 4 wydarzenia, na które chciałem iść, e, czyli 3 seanse, jedno wydarzenie, właśnie jedno spotkanie, e, to aż wtedy 4, 4 bilety kupiłem sobie. I e, jak spodziewałem się, że te bilety się rozchodzą w 5 minut, w 10 minut, e, tak e, okazało się, że z tych seansów na filmy konkursowe jest tyle, tych, e, tych biletów i tych wolnych miejsc jest tyle, że to nie jest tak, że w 5 minut wszystko się rozejdzie. To nie jest tak nawet, że w pół godziny wszystko się rozejdzie. Wszystkie bilety, które ja kupiłem na wszystkie wydarzenia, były dostępne mniej więcej jeszcze przez godzinę, no a niektóre jeszcze przez cały dzień, ale mniej więcej jeszcze przez godzinę, po moim zakupie. Więc yy, owszem, o, owszem jest właśnie jakaś presja czasu, jest świadomość, że te bilety się kończą, jest świadomość też, że można po prostu sobie z innej puli kupić na inny seans o innej godzinie. No ale jeżeli celujemy na daną godzinę, no to najlepiej faktycznie wstać o 10 i musicie być przygotowani, że o tej 10 najpierw oczywiście cały system się wywali, bo tyle osób się rzuci na jedną godzinę. Potem, tak o 10.05, zacznie się, zacznie się właśnie normalnie możliwość kupowania. No ja jeszcze przez 20 minut tak, kupienie tych czterech wejściówek było dla mnie problemem, bo okazało się, że na jednej karcie mam limity, limity na drugiej karcie mam jakieś limity, tak sobie poustawiałem jak, jak się zapisywałem do banku i musiałem trzy karty aż, kart aż skorzystać, żeby, żeby w ogóle kupić sobie te bilety, no, mój Master Pass też ma, jak się okazuje ustaliłem sobie bilet. Na limit, ale no udało mi się jakoś tak 20 minut i nikt mi nie podkupił tych biletów, nie wiem jak jest na takich jakichś ultra gorących seansach, no bo ja nie kupowałem też na jakieś mega znane filmy, mega kultowe nazwiska no w tamtym roku na przykład był Wes Anderson i jego Wyspa Psów premierowała na Berlinie. Nie wiem na, jak na taki seans by się rozsudziły bilety, pewnie to jest akurat kwestia 5 minut, ale zapewniam Was, akurat na Berlinie tych seansów jest tak dużo, że jest czas, żeby kupić sobie te bilety online. Kupujesz je, drukujesz je, Trzeba, nie wiem czy trzeba mieć konto na Eventimie, na pewno trzeba mieć konto na stronie Berlina, na, zarejestrować się akurat na stronie festiwalu Berlinale. No a stamtąd już bardzo, bardzo łatwo kupić. No ja miałem akurat konto na Eventimie już założone, już zalogowany byłem, więc i przez, przez pośrednictwem właśnie tego systemu się kupuje. ale nie powiem Wam, czy trzeba mieć akurat, akurat te konto, no bo no, ja miałem, byłem zalogowany i może dlatego szybciej mi poszło. Na pewno polecam mieć Masterpassa, bo jest szybciej. A jak to potem wygląda? No kupujesz bilet online, dostajesz go na maila, drukujesz sobie go, pokazujesz przy wejściu, przy wejściu szczytują Ci raz i kolejki na takim festiwalu akurat to jest coś, do czego no akurat nie byłem przyzwyczajony, to dla mnie coś nowego. To są kolejki jak na koncertach. Z kolei Wy, jak nie chodzicie na koncerty, to być może nie wiecie jak to wygląda, ale to jest jak na wielkich koncertach, że często kolejki ustawiają się już godzinę przed seansem, jeżeli to jest film konkursowy, to a one są takie najgorętsze, najważniejsze, ważniejsze, najbardziej interesujące publikę. No to już tak mniej więcej godzinę przed seansem ustawiałem się kolejki i warto być tak pół godziny wcześniej, żeby zająć sobie dobre miejsce, bo w tych wielkich salach na tysiąc osób, które gwarantuje tak Berlinale, nie wiem jak, jak wygląda widok z lewego czy prawego skrzydła odsuniętego tak z rzędów najbardziej odsuniętych na lewo czy prawo, ale no nikt tam nie siadał. Ludzie woleli tak pchać się i walczyć o miejsca gdzieś tam na środku, w środkowym rzędzie, więc więc podejrzewam, że no to, to nie jest aż tak, aż tak dobry widok. No, ja jestem akurat tak. Ja lubię mieć dobre miejsca, więc akurat ustawiałem się nawet nieraz raz godzinę, godzinę przed, byłem trzeci, czasami w kolejce dziesiąty, w kolejce. No, jakoś tak miałem i opłacało mi się to, jeżeli chodzi o widoczność, bo zwłaszcza, zwłaszcza na spotkaniach może być z tym ciężko, ale o tym zaraz opowiem później. No, wygląda to tak, że już ustawiasz się w tej kolejce, właśnie masz wydrukowany bilet, e, sprawdzają cię raz. E, Kolejki są na zewnątrz kina, e, dlatego mówię, że to jest, to jest właśnie w stylu koncertów. E, Kolejki często ciągną się przez całą ulicę. E, gdy już się wejdzie do kina, no to tam już ustawia się przed kolejnymi, kolejnymi wejściami. Tak wyglądało to na filmach konkursowych przed Friedrichstadt Palacem. Potem druga kolejka ustawiała się już przy kolejnych wejściach na, do kolejnych rzędów i tam już panie bez szczytywania czy, tylko sprawdzały bilety dla formalności i można było zajmować miejsca. No, ja, ja zawsze akurat miałem fajne miejsca, a już sale jak wyglądają to też powiem w dalszej części. No ale to są te praktyczne, praktyczne informacje, które ja zalecam, czyli w zasadzie e, powiedziałem, poświęciłem Wam 15 minut podcastu, żeby powiedzieć Wam nie martwcie się, e, bilety nie schodzą tak szybko, e, to jest bardzo fajny system, wystarczy wydrukować sobie kupić sobie online, wydrukować sobie w domu macie cza, czas, żeby przejrzeć harmonogram, to nie jest tak, że harmonogram od razu wchodzi i jest kup, kupno biletów zresztą tak to chyba wygląda, akurat na większości polskich festiwali e, są tylko malutkie różnice, dlatego o nich opowiadam no i do festiwalu jeszcze wrócimy Opowiem Wam jeszcze o nim No ale powiedziałem Wam, że również chciałem poznać Berlin tak Ja chciałem pozwiecać być turystą Dlatego też, nie dlatego, że bilety kosztują po 13 euro Chociaż pewnie to jakoś tam zaważyło Ale nie dlatego, będąc 3 dni na Berlinale Nie kupiłem 4 biletów dziennie i nie chodziłem ciągle na filmy No ale chciałem również poznać trochę miasto Kupiłem sobie właśnie miejsce w hotelu W hotelu, który nazywa się Hot, City, City Hotel Ansbach to jest niedaleko berlińskiego Zoo, które zresztą miałem okazję zwiedzić. To jest 2 km od Bramy Brandenburskiej. To jest do, dość dobrze usytuowane miejsce, jeżeli chce się, chce się zwiedzić właśnie centrum e, miasta. No i e, zaraz niedaleko, tak, placu pocztamskiego, który, gdzie znajduje się w sumie centrum samego festiwalu. Jest tam również dużo atrakcji e, związanych, związanych z samym Berlinale, tak jak Muzeum na przykład Kinematografii Niemieckiej. E, więc. E, Możliwości zwiedzania, no miałem miałem bardzo fajne i powiem wam, że Berlin to jest miasto, w którym można się zakochać, tak mówiąc, tak mówiąc, e, oczywiście pospolicie, jak się, jak się mawia o miejscach, które się odwiedza, ale to jest, co, co jest niesamowite, że chodząc od jednego kina do drugiego, cały czas natrafiałem na jakieś atrakcje, nawet nie wiedziałem, że miejsca, gdy już, gdy już przeglądałem kolejne podręczniki właśnie turystyczne, że miejsca, o których czytałem gdzieś tam, które mnie tak średnio interesowały, znajdują się potem, jak się okazuje, na trasie mojego chodzenia, chodzenia nawet do kina, od kina do kina. Ja wiedziałem, że na przykład jak się jest w Berlinie, właśnie to trzeba zobaczyć bramę Brandenburską. To jest taki, taka wielkachna, właśnie brama wielkachna budowla. No, ja to się nie znam na, na architekturze i tutaj upraszczam trochę, ale trzeba to samemu zobaczyć, więc jak się jest w Berlinie, to trzeba to zobaczyć i to jest jedyne co powinienem powiedzieć. A jak się okazuje, trafiłem na nią w drodze do Friedrichstadt Palacu, gdzie oglądałem właśnie trzy filmy, trzy filmy akurat konkursowe, na które kupiłem bilety. A zanim dotarłem do tej Bramy Brandenburskiej, to okazało się, że po drodze mam jeszcze coś takiego jak już tutaj mam zapisane, jak Großer Tiergarten. To jest też ważny zabytkowy park w centrum Berlina, wielki też park, jest mnóstwo ważnych pomników, ważnych miejsc, takich jakichś pamiątek historycznych, które są rozsiane, a przede wszystkim to jest po prostu piękny, duży park, i sam spacer, samo wyjście na miasto. Zapewnia ci, że znajdziesz sobie coś, czego nie spodziewałeś się, że znajdziesz bądź coś o czym czytałeś wcześniej, a zupełnie nie lokalizowałeś tego nawet na mieście, więc ja polecam już od siebie nawet spacerek po tym mieście. Bo to się zawsze skończy wpad wpadnięciem na jakieś atrakcje. No żałuję, że byłem tylko trzy dni, tak i nie mogłem zwiedzić bardzo kilka bardzo ważnych miejsc. Na przykład chciałem, chciałem zobaczyć East Side Galery, gdzie zachowała się część muru berlińskiego i ona jest tam ozdobiona graffiti, które no, ja akurat lubię sztukę uliczną, więc chciałem zobaczyć te graffiti, no niestety nie ta część miasta, nie tej części miasta mieszkałem, a nie miałem trochę czasu, żeby się tam przemieścić zarówno na nogach, jak i nawet, nawet mimo wszystko, jakbym skorzystał z komunikacji miejskiej, no to jednak zajęłoby mi trochę czasu, gdybym pojechał na, na tamtą stronę Berlina. Ale e, no i tak jestem zachwycony miastem. Może tutaj plątam, może tutaj mieszam, ale co zobaczyłem e, ja, no to zobaczyłem na pewno no berliński ogród zoologiczny, no, kto, obok którego miałem hostel. E, taka przyjemność to jest 20 euro, ale to jest tak wielki ogród zoologiczny. Tak dużo tam jest zwierząt. Nie wszystkie, bo było zimno no w lutym jest zimno, akurat nie wszystkie wystawiały akurat łepek e, poza, e, poza swoje nory ale większość tak można było zobaczyć i jak się zobaczy tę mapkę ogrodu zoologicznego, to się pomyśli a to jest malutkie coś tam, ale tak mnie nogi bolały, gdy obchodziłem wszystkie, w cały ten ogród i zgubiłem się w pewnym momencie. Musiałem 20 minut szukać wyjścia i potem jeszcze zaraz obok jest takie akwarium, tak, gdzie też na trzech poziomach można zobaczyć znowu zwierzęta wodne i tam ono też jest niejako częścią tego zoo że zwiedzanie tego całego obiektu, no to przygotujcie sobie 5 godzin na takie coś A nawet jak będziecie biegiem oglądać to wszystko to 3 godziny przynajmniej no zaraz obok mojego hotelu też była taka ciekawa rzecz jak Kaufhaus Das Westerns to jest taka galeria handlowa, gdzie można zobaczyć najciekawsze kreacje, które są modne na ten sezon o co największych projektantów no ja tam chodząc między tymi tak półeczkami, oglądając te wszystkie ciuchy i w ogóle przeglądając się w tej galerii, to, to, to byłem przerażony tam były rzeczy za 1000 euro a one wyglądały no zwyczajnie brzydko, powiem szczerze że jak nie znam się na modzie, a może dlatego, że nie znam się na modzie, tak niektórych z tych rzeczy bym nie włożył, a żeby je włożyć trzeba zapłacić czasami no, wielokrotność mojej wypłaty, więc e, to jest, to jest e, niesamowite. Ale no miałem taką galerię zaraz obok, więc, więc ją zwiedziłem. No i e, oprócz co najciekawszą, najciekawszą rzeczą, którą zobaczyłem, było Muzeum kinematografii niemieckiej. No dla film Geeka akurat to jest rzecz obowiązkowa. W Niemczech, żeby sobie zobaczyć, żeby się wybrać. Eee, I jej poświęcę w ogóle potem osobny, tak, segment, bo to jest dla mnie, jak dla mnie, nawet część wypadu na Berlinale warto, akurat ten muzeum zobaczyć, albo w sumie, w sumie, co będę poświęcał potem. No, może, możecie tam zobaczyć, jak wyglądał plan doktora Kalegari, jak wyglądał plan Błękitnego Anioła, jak wyglądał ten kostium robota, który widzieliśmy w Metropolis. Mogliśmy zobaczyć kreację Maryly Dietrich, mogliśmy zobaczyć gadżety, które miał Astanil w filmach swoich no cała masa takich pamiątek właśnie rekwizytów fotel Fassbindera jak wyglądało w ogóle stadion w którym Leni Rivenstein kręciła olimpiadę w ogóle strasznie fajnie wyglądały tam były takie, takie szuflady taka ekspozycja z szufladami gdzie umieszczono w tych szufladach jakieś tam właśnie informacje o kinie propagandowym czyli też właśnie tak awangardowo wystrojono kolejne, kolejne miejsca w muzeum był było na to pomysł to nie było tak że wchodzisz do tego właśnie muzeum kinematografii tam są tylko wyłącznie kwadratowe pokoje nie te to były różne właśnie takie zaciemnione często korytarze fragmenty filmów można było oglądać można było jak mówię kostiumy rekwizyty informacje o najważniejszych niemieckich reżyserach jako pasjonat kina niemego, niemieckiego no strasznie się cieszyłem, tak, że można było zobaczyć w ogóle wystawę dotyczącą doktora Mabuse, który jest moim ulubionym filmem niemym. I w tym muzeum, który mieści się na placu Pożdamskim, no to, to to było chyba najlepiej wydane, 8 euro w ogóle w całej mojej, podczas całej mojej wycieczki, bo to było takie wow. No można tylko narzekać, że no mało było poświęcone jednak współczesnemu kino niemieckiemu. Jednak. Gdzieś tam w pewnym momencie, gdy okazuje się, że wychodzimy z okresu kina przedwojennego niemieckiego, to nagle okazuje się, że mamy przed sobą tylko trzy salki poświęcone kino współczesnemu i to tak bardzo, bardzo nawet wydaje mi się po łebkach, jeżeli chodzi o kino ostatnich 10 lat. No ale za to dodatkowo w muzeum było jeszcze miejsce poświęcone festiwalowi w Berlinie, były takie dodatkowe sale dostępne dla wszystkich zwiedzających, gdzie można było zobaczyć zdjęcia z tych 69 ubiegłych lat Berlina, ale więc i no ja bawiłem się świetnie, świetnie się bawiłem wspominając sobie te wszystkie filmy, które oglądałem bardzo dobrze jest znać jednak kino też ekspresjonistyczne bo potem te gadżety, które widzimy tam no to jesteście zdziwiony wow, tak to wyglądało w kinie wydawało się większe albo w filmach wydawało się mniejsze no inaczej to często wygląda na żywo niż, niż w filmie ale to była niesamowita podróż do przeszłości więc jeżeli miałbym coś polecać właśnie film geekom to jest, to jest bardzo ważny point sam żałuję, że wielu, no mówiłem już, że inside site Gallery chciałem zwiedzić, ale żałuję też, że wielu punktów Berlina, które, z których Berlin słynie, no nie zwiedziłem, no, mnóstwo targów, mnóstwo właśnie zakupów centrum handlowych, które są ważne zwiedziłem tylko to jedno, tak obejrzałem, ale e, ja wiem, że galerie pewnie to nie jest coś, co interesuje większą ilość ludzi, no ale Berlin z tego słynie, e, tak e, mnóstwo właśnie miejsc, gdzie można sobie kupić pamiątki, nie zwiedziłem nocnego życia, w ogóle nie widziałem nocnego życia i tych klubów techno, które, z których słynie Berlin, a chciałem je bardzo zobaczyć, no niestety jakoś tak mi się nie udało. E, więc mam po co wracać do tego miasta. E, widać, że miasto żyje tętnie, ale też e, co jest ważne i co, to, to, czym też byłem przerażony. Ja myślałem, że skoro Berlin ma tyle, ile ma mieszkańców, już nie pamiętam liczby, ale wiem, że to idzie w miliony, no nie, e, że myślałem, że jeśli Berlin jest tak zaludniony i tak dużo turystów przyjeżdża i tak dalej, to tam w galeriach, w muzeach, w miejscach, które można zwiedzać, odwiedzać, będą jakieś mega kolejki, e, będzie to zatłoczone. No, na internecie nawet niektórzy biją na tym kupę kasy, bo są wejściówki do różnych muzeów właśnie, do zakupienia wcześniej. No ja się wybrałem w tygodniu, więc w godzinach takich roboczych, nie, kiedy, kiedy ludzie pracują, więc może to z tego to wynika, ale powiem Wam szczerze, nigdy nie stałem akurat w kolejce, oprócz, oprócz tych seansów filmowych, gdzie kolejki zbierały się tylko dlatego, że nie puszcza się, puszcza się ludzi do środka na bieżąco, ale no, nie było jakichś tłoku, kolejek, w muzeum można spokojnie sobie przystanąć i podziwić, tam rzeczy, które się tam znajdują. Jakoś nie widziałem, żeby to miejsce było właśnie takie zatłoczone nawet, powiem Wam szczerze, że w centrum Warszawy to ja się czuję, czuję jakąś klaustrofowę bardziej z powodu tych tej, tej ilości tłumów niż, niż w Berlinie, gdzie jednak jest mnóstwo przestrzeni, mnóstwo parków, mnóstwo takich monumentalnych wielkich ulic. I jakoś tak poczucia tłoku nie ma w tym wszystkim, co jest zaletą, no, co, co, co niewątpliwie rozpatruję jako zaletę. O tym też, też, też muszę wspomnieć, aczkolwiek to taka obserwacja, no nie wiem jak wygląda Berlinale na weekendzie, bo pewnie tam jest urwanie głowy i, i mega stłoczenie ale no sklepy z pamiątkami na przykład też na placu pożdamskim no to nie obijaliśmy się z ludźmi obok o siebie, tak tam było normalnie swobodne przejście nie, nie stałem długo, żeby, żeby coś kupić e, w restauracjach tak jak korzystałem z jakichś, z jakichś miejsc, no to żeby sobie zjeść, no to też nie czekałem cholera wiele i co mnie zaskoczyło strasznie, no to owszem w centrum, to, to jest tak samo jak w centrum też Warszawy, że e, tam nie widzę jakichś marketów za bardzo i trudno, trudno jest znaleźć miejsce, gdzie można sobie coś kupić akurat w samym centrum, w takich najbardziej zaludnionych miejscach, ale to pewnie dlatego, że te miejsca są poukrywane, a już tak jak się odejdzie trochę od centrum, to są markety i w tych marketach okazuje się, że jedzenie w wielu wypadkach jest tańsze. W Niemczech mam wrażenie, że piwo jest tańsze, mam wrażenie, że drożdżówkę sobie kupi człowiek taniej, że słodycze są tańsze niż w Polsce i to mówiąc, przeliczając na euro, tak? Przeliczając euro na, na polskie złote, no, to bardzo się zdziwiłem, że no wiadomo, że to nie jest zdrowe, jakieś też, ale pewnie pożywne, tak? Ale można sobie kupić kebaba z falafelem za 2 euro. I to też jest mega pozytywne, że jedziesz na festiwal Berlinale i myślisz, umrzesz, umrzesz z głodu albo, albo wydasz 10 euro na każdy jakiś tam pierdłkowaty obiad. Nie no. E, okazuje się, że tam porządne obiady już w centrum kosztują te 10 euro, a jak chce się kupić jakiegoś kepsa po taniości, no to też jest opcja. I to, to, to muszę powiedzieć Wam, że... Wypad do Berlina okazał się dużo tańszy niż taki wypad do Wrocławia na nowe horyzonty, czy wypad do Warszawy na warszawski festiwal filmowy, serio. E, bilety są cholera wie jak drogie owszem na Berlinie, jeżeli przeliczymy na złotówki, ale no i wiadomo, że w zależności od tego, jakie atrakcje będziesz tam płacił, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak właśnie przemieszczanie się, żywienie się, w ogóle, w ogóle jakieś takie właśnie dodatkowe możliwość do kupienia sobie jakiegoś napoju w barze, kawy itd. To, to, to w Berlinie jest tanio, Serio. Serio, nie, nie wydacie cholera wie ile, jak, jak sobie przeliczycie to wszystko na złotówki. Okaże się, że wzięliście, a tak się okazało w moim przypadku, wziąłem 4 razy więcej niż wydałem. Niepotrzebnie brałem tak naprawdę i zamieniałem tyle euro. Bo, jeżeli chodzi o życie, tak, i kupowanie sobie jakichś dodatkowych rzeczy, to, to niech kosztowało cholera wie ile. Pamiątki wcale nie są drogie, jedzenie nie jest jakieś, jakieś drogie, tragicznie. To jeżeli zdecyduje się na za rok na wypad do Berlina, to będę wiedział, że muszę sobie przygotować mniej, albo mogę sobie kupić Buty Gucci'ego, tak, za to, co mi zostanie, jeżeli wezmę tyle samo. No, <śmiech> więc tak to, tak to wygląda. A wracając do samego festiwalu, no to no warto by jeszcze zerknąć tak na program. Ja się pastwiłem mocno na Warszawskim Festiwalu Filmowym, nie? że program festiwalu, który, który jest w zasadzie na tej samej, na tym samym poziomie, powiedzmy, jeżeli chodzi o rangę. Jeżeli chodzi o rangę, czyli jest zrzeszony właśnie w tej międzynarodowej, na tej międzynarodowej liście festiwali filmowych i jest takim najważniejszym, właśnie naszym. Jeżeli chodzi właśnie o rangę, tak już powtarzam, powtarzam się, ale jeżeli chodzi o rangę festiwalem w Polsce, tak ten warszawski festiwal wyglądał dość biednie. Programowo, bo to, to są tylko same nowości, same konkursy i kilka retrospekcji takich, klasyki, klasyki polskiego kina dodatkowo. Na zapchaj Dziurę, no to jakoś, jakoś mi to się nie, nie wydawało interesujące. Tymczasem program Berlina jest mega. Jest mega. E, dlatego, że tutaj nie tylko skupiamy się na konkursie głównym, który, wiadomo, e, różnie się mówi o poziomie konkursu głównego, ale jednak od czasu do czasu zdarzają się tam nazwiska tak wielkie i tak ważne, że odbijają się całym echem, tak te filmy na historii kina. A konkursy poboczne, no to wiadomo, i sekcje poboczne mają mnóstwo nowości, które potem trafiają na różne różne festiwale na całym świecie, więc to są ważne rzeczy, no ale oprócz tego, Berlin ma potężną sekcję, jeżeli chodzi o klasykę kina. I Berlinale w ogóle jest tego dumne, że promuje całą masę niemieckiego kina. W tym roku mogliśmy zobaczyć coś, co jest mega, mega, dopiero zobaczyłem to, nie wiem, czy była w ogóle zapowiedź takiej sekcji e, wcześniej, ale zobaczyłem to, jak już wpadł w harmonogram, że była sekcja retrospektywna dotycząca kina niemieckich reżyserek. Cała masa nieznanych filmów, ja na ani jeden z nich się nie wybrałem, no dosłownie tylko jeden był gdzieś tam popularny, to był Czas ołowiu, Margaret von Troty. Po cała reszta tych filmów była albo mniej, mniej o nich się słyszało, albo po prostu były to e, jakieś mniej znane filmy tych reżyserek, które dobrano, ale dobrano jakieś 15, może 10 filmów e, niemieckich reżyserek z e, przełomu ostatnich 70 chyba lat e, w kinie. No, cała masa zupełnie perełek, na które sam chciałbym się wybrać, gdybym był trochę dłużej na pewno bym się zdecydował i to jest olbrzymi hołd w ogóle dla swojego kina no, chciałbym, żeby Warszawski właśnie coś takiego zrobił żeby zrobił jakąś większą sekcję poświęconą polskiemu kinu, skoro już jest to jakiś taki ważniejszy festiwal w Polsce dotyczący właśnie tak, to, to żeby miał tę polską jakąś sekcję tak, która jest rozwinięta Berlinale też ma swoją sekcję dotyczącą klasyki, klasyki tym razem światowej, odnowione filmy w jakości 4K często i tam można było zobaczyć tak już na pierwszy rzut oka, no można było zobaczyć między innymi słowo Drejera, no i była jeszcze ważna retrospektywa tak poświęcona pewnej damie kinematografii która w tym roku w ogóle odbierała honorowego niedźwiedzia za cały swój, swój kształt twórczości, czyli Charlotte Rampling. I ona miała też swoją retrospektywę składającą się z jakichś ośmiu tytułów plus minus z bardzo różnych części jej kariery i można było też zobaczyć takie filmy, takie rzeczy jak Zmierzch Bogów, jak Wspomnienia Gwiezdnego Pyłu, można było zobaczyć werdykt tak Sidney no Cała masa klasyki jest na Berlinale, ale to nie jest tak, że są tylko nowości, są tylko jakieś premiery, ale jak już odbijamy właśnie w stronę premier, to bardzo fajną sekcją była również sekcja Generation, gdzie można było zobaczyć filmy o młodych ludziach. E, czyli szalony, mierzasz. No, jeszcze filmy dokumentalne też mają, mają swoją, tak w Berlinie, e, sw swoją część, e, swoje, swoje miejsce. E, no, mówi się o tym festiwalu przede wszystkim, że to jest festiwal kina politycznego. E, I jest tak, jest tak, chociaż w tym roku to też było fajne, że hasłem przewodnim było, że prywatne jest polityczne, tak. E, to było chyba, tak chyba brzmi hasło. Mam nadzieję, osobiste jest polityczne, czy prywatne jest polityczne. E, i to jest też, też było faktem, że w dużym filmów, zarówno w konkursie, jak i gdzieś tam w sekcjach pobocznych, dotyczyły tego, że jak prywatne życie, jak polityka wpływa na prywatne życie jednostki, albo jak prywatne życie jednostki gdzieś tam wpływa na politykę. I były to filmy bardziej właśnie takie społeczne, bliższe jakieś problemom egzystencjalnym, nawet filozoficznym na no, a dzięki temu e, dzięki temu właśnie jakieś takie bliższe widzowi, który też pewnie nie interesuje się polityką, e, co potrafię docenić tak? chociaż, no ja rozumiem specyfikę tego festiwalu i e, ja rozumiem że polityczne kino tam zawsze powinno gościć i to nie, nie powinno iść w jakąś tę stronę, żeby e, zatajać, zatajać tak e, profil festiwalu, więc e, ja nie o tym, tylko ja trochę o tym, że ja to z polityki jestem noga i z historii, więc e, czasami te filmy, które tam gdzieś by Świetlają to czasami z miejsca nie odrzucały, bo za dużo informacji od razu były w opisach, ale generalnie powiem Wam, że jak patrzę na ten program i już tam tak opowiadam Wam o nim, patrzę na niego tak z boku. No to on mi się strasznie podoba, strasznie mi się podoba, jest bardzo zrównoważony. klasyka, kino legendarne, rzeczy jakieś tam odnowione e, cyfrowo, w jakiejś nowej jakości, e, rzeczy, które można zobaczyć w pakiecie ze spotkaniami z twórcami, no rzeczy poboczne, czyli e, to, i tu, tu już wreszcie powiem, że wybrałem się na spotkanie z legendarną aktorką Charlotte Rampling właśnie, która jak już mówiłem dostała honorowego tak niedźwiedzia na festiwalu i w tym spotkaniu miałem okazję uczestniczyć i to jest dla mnie najważniejsze w ogóle wydarzenie tegorocznego Berlinale, spotkać się z legendą, nawet jeżeli to spotkanie to będzie takie właśnie siedzenie z daleka, no nie, bo okazało się potem, że o czym zaraz też opowiem, że mam trochę dalekie miejsce do sceny, tak? gdzie Charlotte występuje, gdzie wywiad z nią przeprowadza Peter Cowie, no ale jednocześnie no to jest coś mega, wiecie, ja tu już właśnie mówiłem, że będę jakichś takich słabych określeń, takich ogólnikowych określeń e, używał, ale to, to jest no, niesamowite, nie? że e, można spotkać kobietę, którą się oglądało przez tyle lat na ekranie, której plakat w ogóle wisi teraz tutaj przede mną, tak, w moim pokoju i można posłuchać jej na żywo, zobaczyć jak się porusza, zobaczyć jak się wysławia, zobaczyć jej żarciki na e, totalnym spontanie, jak go narzuca e, tymi żartami, to był w ogóle najważniejsze ważniejszy punkt dla mnie programu. Cieszę się strasznie, że udało mi się dostać na, na to na spotkanie. Pomimo, że jak już kupowałem te bilety, no to ustawiłem się w czwarty w kolejce, żeby być jak najbliżej właśnie shard ramping, jak najbliżej sceny, żeby zgarnąć autograf, żeby być może zgarnąć selfie. No ale no, przede wszystkim tak po, posłuchać jej z bliska, no. No, nie wiem, może, może brzmi to jak jakiś butelkowiec, e, że uznaje kult gwiazd, ale dla mnie to jest zawsze mega pozytywna energia, jeżeli się jest blisko właśnie kogoś, kogo się podziwia. E, no i jak się okazało, niestety, mimo że stałem czwarty gdzieś tam w kolejce, tak czwarty piąty coś takiego nie w kolejce to jak się okazało to dziennikarze mają w tych pierwszych rzędach miejsca zarezerwowane a nas osoby które kupiliśmy bilet w sieci no to wysłano na balkon z którego było no, dość słabo widać dobrze że miałem opcję zooma bo miałem i soczewki i wziąłem sobie okulary w plecaku więc sobie założyłem okulary i miałem podwójne tak podwójne powiększenie więc mogłem oglądać trochę z bliska miałem taką mini, mini wersję lornetki tak mogłem sobie oglądać troszkę bliżej te spotkania no ale no, strasznie szkoda, że jednak jednak odesłano mnie na ten balkon no bo ani nie zdążyłem właśnie sobie autografów wziąć, ani w ogóle nie mogłem oglądać jak Shard Ramping się porusza mówi, gestykuluje, bo to, jest, to była bardzo ważna część, w sensie widziałem to wszystko, ale no wolałbym widzieć tak to w HDO, tak, tak to określę, tak no ale to, to mimo wszystko, no, takie spotkanie to jest, to jest jednak coś super pozytywnego bo nawet jak następnego dnia oglądałem jak ona odbiera tego niedźwiedzia właśnie honorowego za całość twórczości, to operatorzy, montaż decydowali za mnie, na co patrzę, jak patrzę, a tutaj można zawieźć wzrok, tak? W danych momentach, jak się zach patrzeć, jak zachowuje się publiczność, wychylić się nagle z tego balkonu, no, patrzeć na to, co się dzieje wokół, patrzeć, kto zadaje pytania. W ogóle zadać pytanie, tak można, można na takim spotkaniu, na co ja się nie odważyłem, niestety. Właśnie takie spotkanie trwające półtorej godziny, półtorej godziny obcowania z wyjątkową osobą ee, no jest czymś, Czego pewnie nigdy do końca życia nie zapomnę, dlatego taki festiwal dał mi te możliwości i cieszę się, że umieszczono również takie punkty w programie. No a jak już, jak już zacząłem, tak, o Shard Ramping, no to ona ma super poczucie humoru i to połączenie z Peterem Cowie, który jest taki mega poważny. Ona się raz sfochała na niego, na jakieś rzucała mu docinki. Ona często jakieś tam tak negowała jego pytania, że w ogóle są bez sensu. to było fajne, że ona ma w ogóle taki cięty język I zarówno jak ktoś z publiczności powiedział jakieś pytanie kontrowersyjne, czy wydawałoby się nawet obraźliwe, to ona potrafiła albo to zamienić w żart, albo nawet zasugerować, nie, że nie idź tą stroną, nie zadawaj następnego pytania, bo może tego żałować nie? w ten sposób. I pojawiły, pojawiały się fajne pytania osób, które również były fanami jej twórczości. Pytali często o filmy, których sama Charlotte nie pamięta. Albo e, pytali o takie absurdy. Tak? Wie, ja wiem, że na pewno pojawił się pewnie jakiś Polak <gryż> na, e, na spotkaniu, bo oprócz mnie, oprócz mnie, bo to jest takie polskie. Ja nie chcę, nie, nie, tak, nie, nie traktujcie tego tak obraźliwie, ale ja cały czas, jak, jak chodzę na te spotkania, wszystkie z wielkimi osobami na festiwalach, to zawsze się pojawia pytanie do aktorki, do reżysera, tak do reżysera często, jak czy nakręciłby jakiś Pan film w Polsce, a tutaj do, pojawiło się pytanie do Charlotte ramping, czy zagrałaby Pani w polskim jakimś filmie, e, no to ona żartobliwie powiedziała, że pewnie chętnie, bardzo, bardzo by bo byłoby dla niej fajne, ale na pewno by nie chciała mówić po polsku, <śmiech> że już nie ma chęci uczyć się tak nowych języków, no ale no cóż było całe mnóstwo fajnych pytań o jej filmografii jakoś tak nie streszczę, ale na, na przykład to, to, to co mnie e, zauroczyło to ona uwielbiała opowiadać o ludziach z którymi współpracowała, charakteryzować ich e, mówiła, że Woody Allen był taką gadułą, mówiła, że Sidney Lamet był taki szalenie nieśmiały e, no, opowiadała mnóstwo właśnie takich anegdotek z planu i tak dalej, no ale też szczerze mówiła, że niektórych rzeczy nie pamięta, że niektóre rzeczy jakoś się nie wybiły jej w głowie e, i co było super pozytywne, co było pozytywne to ona powiedziała też tak na koniec że aktorstwo dla niej było zawsze jakąś zabawą, wyzwaniem wiadomo, że szły za tą sława, że szły za tą również wartości artystyczne ale dobory jej filmu jej to wybory filmowe nie wiązały się z tym żeby za każdym razem podwyższać sobie poprzeczkę starać się o jakieś kolejne nagrody Tylko no, i widać było, że autentycznie tak, tak uważa, że dla niej zawsze to po prostu miało być fajne, przygodowe, to było miało miało być odbijanie się od jednej roli w jakąś inną rolę, której jeszcze nie grała, poznawanie wyjątkowych ludzi, wyjątkowych miejsc, wyjątkowych filmów. Dlatego też pewnie no, to, nie, to nie był taki problem dla niej, żeby ostatnio uczestniczyć w kilku blockbusterach. W serialu Dexter pojawiła się w zupełnie różnych rzeczach, które, no, które nie kojarzą się pewnie z kinem artystycznym, a ją możemy jednak kojarzyć z kinem artystycznym. no tutaj zapętam się, gubię się, ale no, mam banana na ryju, jak teraz, teraz o tym opowiadam, bo no, to coś, coś wyjątkowego i też wiecie, nawet gu, gu, takie głupie, głupie kurcze wyznanie, ale szczerze, szczerze przez większość tego spotkania tak słyszę te riposty, śmiałem się na głos i jak ja zazwyczaj kina, siedzenia w kinie, tak jak słyszycie moje podcasty, ja raczej nie lubię się śmiać w kinie, bo czuję, że mógłbym komuś przeszkadzać, plus czasami jak ktoś obok mnie się śmieje, to to mi przeszkadza, nie? I dlatego ja uważam zawsze, że generalnie podczas takich wydarzeń jak opera, spotkanie z kimś, z kimś czy coś tam, nie, e, takie, to, to, to lepiej trochę ukrywać emocje, tak tutaj śmiałem się w głos i było to dla mnie takie mega rozładowujące, więc e, nawet teraz patrzę na ludzi śmiejących się w kinie z wyrozumiałością, więc e, to dla mnie też takie terapeutyczne było to, było to spotkanie więc no, już przechodzę do tego powoli co z tego berlińskiego programu też wybrałem sobie i wybrałem oprócz spotkania Charles ramping, które no mówię było dla mnie najlepszą, najlepszą rzeczą i mimo, że nie zdążyłem selfiora zrobić, mimo, że nie zdążyłem pobiec po autograf, bo kolejka była duża, a tam już ją ściągali dosłownie ze sceny, ona chciała podpisać wszystkim autografy, no ale okazało się, że zaczyna się nowy seans i nie można to było takie właśnie spotkanie, że kilka osób, które podbiegło pierwszych Zgarnęło autograf. To mimo tego, wszystkiego, no to no jestem strasznie zadowolony, tak. Nie autograf, a przeżycie jednak jest ważne. A na podcaście Wam tutaj też pamiątkę, że tak, coś takiego się wydarzyło. Więc będę, będę miło to wspominał, bo mi pewnie wracał sobie do tej audycji. Mimo, że na przykład w, w, tak dziesięciominutowe wyznania Film gika o tym, że spotkał, spotkał swoją gwiazdę, no to mogą być dla Was słuchaczy pewnie jakieś niestrawne i przerzuciliście to już chcecie posłuchać o filmach. A na jakie filmy się wybrałem na Berlinie? Ojejku, wybrałem się na trzy filmy konkursowe, dlatego że... Jak już y, powiedziałem, że Berlin jest dla mnie takim właśnie jakimś przekroczeniem pewnej granicy, to chciałem go poznać no, od tej strony, od której jest najbardziej znany. Najbardziej znane są jednak Złote Niedźwiedzie, jednak jest konkurs główny najbardziej kojarzony. No ale jak powiedziałem, no, wypaść do Berlina i nie zobaczyć Bramy Brandenburskiej, e, to, to to byłoby dziwne. Tak samo no, wypaść do Berlina, na Berlinale i nie zobaczyć filmów konkursowych, no to, to też byłoby takie jakieś e, dla mnie... Eee, zaprzeczenie jakiejś tradycji, oczywiście. Eee, mamy tutaj taki, e, taki festiwal polityczny, który tak jest po opozycji do tradycji często. Eee, I ja sam e, tak zawsze, zawsze zaprzeczam e, jakimś tam ładowi społecznemu w, moich, w tych, tych moich podcastach, tak jednak e, uważałem, że to jest największy sposób najlepszy sposób celebrowania takiego wypadu, wybrać się na filmy konkursowe, no ale no nie wybrałem się na jakieś oczywiste filmy. Trochę, trochę termin, w jakim pojechałem, e, wyznałem mi te filmy, no bo na przykład nie mogłem być na filmie Ozona, na przykład François Ozona. Nie mogłem być na filmie Anie Zwardy, bo terminy jakoś tam mi kolidowały z tym. No ale wybrałem się na trzy filmy i są to: Gad Existent Her Name is Petrunia, te Teony z Truga Remitewskiej, macedoński film. Wybrałem się na Ghost Town Anthology Denisa Cote. to jest kanadyński film. No i na A Tale of Three Sisters Emila Alpera. Emil Alper, twórca Blokady, czyli filmu, który wygrał Scope, o którym już mówiłem z jednym z naszych pierwszych podcastów. No i tak pięknie się to wszystko zamętla, tak 60 podcastów później Człowiek Odpowiada o Berlinale, o następnym filmie Alpera. Wybrałem się na te filmy, dlatego że interesowały mnie tematy opisy jakoś tak najbardziej mnie zauroczyły. Na początku, oglądając tych wszystkich reżyserów w konkursie głównym w Berlinale, to byłem troszkę przerażony, że, że, że to może w ogóle mnie interesować, że faktycznie te filmy idą trochę za bardzo w politykowanie, ale potem okazało się, jak już się ogląda trailery, zdjęcia, że ten konkurs jest naprawdę ciekawy. W sensie krytycy różnie się wypowiadają. Najczęściej mówią, że to są filmy przeciętne. Było dużo filmów takich jak na przykład, nie wiem, Złota Rękawica. To, to, to Mówiło się o tym filmie no, bardzo źle na przykład, nie? Mieszało się ten film złotem, ale jednak każdy z tych filmów w tegorocznym Berlinale wydawał mi się jakiś, jak już potem przejrzałem. Trzy z nich miałem okazję obejrzeć i powiem Wam szczerze, że każdy z tych trzech jest jakiś. Eee, tu trzeba to podkreślić, że jakkolwiek Ghost stał Anthology na przykład, kanadyjski film o małym miasteczku, gdzie zdarza się jakiś wypadek i powolutku e, bohaterowie w wpływem tego wypadku zaczynają widzieć zmarłych e, no widzieć duchy nie e, to, jest, to jest taki trochę horror taki jednak klasyczny, w klasycznym stylu horror z jednej strony e, z drugiej bardzo długo każe nam czekać na rozwinięcie akcji z trzeciej ta symbolika którą się posługuje to ona jest taka prosta i to się nie składa na jakieś jakieś arcydzieło to jednak o tym filmie się pamięta o tym filmie będzie się pamiętać choćby te fragmenty które są kręcone kamerą 16 mm, tak jakieś te, takie bardziej zamazane te fragmenty, e, to, że on ma taką scenerię, a nie inną, e, to, że on ma takie postaci fajne, że ta, ma taki fajny casting twarzy, tak, Ghost Town Autology, e, wybije mi się w pamięć i zapamiętam go na długo, e, pomimo, że to nie jest żadne arcydzieło, no, w, liczyłem, że odkryję jakieś perełkę, wybierając te filmy i Podobnie jest w sumie z filmem God Exist Heaven Petrunia, gdzie mamy matydoński film znowu, mało miasteczkowy film o o tym jak główna bohaterka tytułowa Petrunia bierze udział niespodziewanie w konkursie, który jest przeznaczony tylko dla mężczyzn, który ma w ogóle charakter jakiś religijny. Bierze w takim konkursie, tak, który polega na tym, że rzuca się krzyż do wody. Miejscowy ksiądz rzuca taki krzyż i kto go wyłowi, ten żyje, ten tradyc tak ta tradycja mówi, że będzie żył, bo dobre bycie. Tutaj to jest konkurs głównie przeznaczony dla mężczyzn, a tutaj kobieta skacze, znaczy no, tylko i wyłącznie przeznaczony dla mężczyzn, a tutaj kobieta skacze, wyławia go i pierwsza dopływa do tego krzyża, i z tego wynika potem na wpoły gorzka historia, kiedy prześladuje się tę bohaterkę w wyniku tych zdarzeń. Na wpoły trochę takie, taka jednak humorystyczna, satyryczna, kiedy ta bohaterka skutecznie odcina się wszystkim, którzy chcą je zabrać ten krzyż. I to też nie jest film, który jakoś by mnie rozwalił na łopatki. Ma wątki, które na przykład mi się nie podobały. Nie podobała mi się krytyka mediów w tym filmie, bo ona jest taka oczywista, nie? że media kłamią, manipulują i i w ogóle tymi nagłówkami puszczają ściemę i szukają sensacji. No to tutaj, tutaj mamy taką właśnie wizję dziennikarki, która zresztą jest grana przez siostrę reżyserki. mitewską. Tak? Siostry mitewskiej to jest, to jest firma Macedońska, która jest coraz bardziej znana w świecie filmowym. No ale mimo wszystko, no, ten sens yy, i tak był no, chyba najlepszym filmem, który widziałem na tegorocznym Berlin, ale nie jestem pewien jeszcze, bo to, to był mniej więcej równy poziom, jeżeli chodzi o te filmy konkursowe, no ale chyba najlepszym, ale mimo, że mnie jakoś nie skopał, to dla mnie bombowa była... Yy, reakcja publiczności na to, co się dzieje na ekranie. Wiecie, jak Petrunia komuś sprzedała jakieś konkretny one-liner, konkretną, yy, konkretną jakąś ripostę, to ludzie potrafili zacząć klaskać. Yy, w momentach, w których, yy, wiecie, był jakiś moment napięcia, chwila Chwila jakieś zwątpienia, czy chwila jakaś bardziej przerażająca, no nie, gdzie bohater coś zagrażało. Aż się słyszało, że ludzie trzymują oddech. Potem gdy rozładowało się to napięcie, słyszało się takie zbiorowe westchnienia. I normalnie wiecie, może wydawać się, że to może przeszkadzać w filmie, ale jak tak cała sala robi tak, to nawet ty zaczynasz się angażować w to, co jest na ekranie i to było takie jakieś piękne przeżycie zbiorowe no a po samym filmie no to brawa nie miały końca, no, ja jestem przyzwyczajony, że się generalnie się bije brawo na, po filmach na Nowych Horsetach, no ale to jest takie zdawkowe bicie brawo przez dwie minuty, no czasami jak film jakoś się wybitnie spodoba, ale rzadko uczestniczyłem w czymś takim tak trochę trochę dłużej ale tutaj zaczęły się napisy brawa trwały przez jakieś trzy minuty skończyły się napisy, potem jeszcze pięć minut tak ludzi klaskających i nie czekających żeby jakoś jak najszybciej wyjść w tej sali? Nie, no, czujących, że teraz jest ta chwila, żeby oddać hołd filmowi, który im się podobał i korzystająca z tej chwili, no, to jest akurat bardzo fajne i bardzo miłe ze strony tej publiczności, e, dlatego ten seans oceniam również jako przeżycie i tak samo, Podobnie byłem skołowany filmem A Tale of Three Sisters. To jest film właśnie Emila Alpera. On miał taki właśnie film Blokada, którym ja jestem akurat zauroczony, zachwycony, który, na który ja głosowałem, żeby wygrał Scope. Teraz się mówi o tym filmie jako o porażce niejako, bo nie zarobił jakoś cholera wie ile, no ale no, po pierwsze nie, nie po to była akcja Scope, żeby, znaczy może, może w niemaniu tak dystrybutora była po to, żeby ten film. Filmy, e, zarobiły jak najwięcej, tak, e, ale ja mam wrażenie, że jednak Axioscope służyła temu, żeby widzowie, którzy znają się na kinie, tak z widzowie niezwiązani e, z kinem, z filmoznawstwem i tak dalej, mogli wybrać jakiś film, który uważają, że jest wyjątkowy z tej puli e, i dać go innym widzom, żeby ci mogli zobaczyć, pomimo, że normalnie nie trafiłby ten film do dystrybucji, nie mogliby go zobaczyć. No, e, To jest dawanie jednym, fi, jednym, drugim filmu, wyjątkowego filmu e, i takim filmem była blokada. Alper tam stworzył taki mroczny, surrealistyczny koszmar. No właśnie taki koszmar opowiadający o trzech braciach, którzy żyją w Stambule opętanym totalną kontrolą rządu. Taka dystopia taki ciężki film, gdzie nie wiadomo co prawdą, gdzie rzeczywistością. No a tutaj przeskakujemy nagle w A Tale of Three Sisters w takie rodzinne kino, gdzie trzy siostry, które kiedyś tam służyły w różnych miejscach z trzech różnych powodów trafiają z powrotem na farmę, gdzie się wychowały i razem z ojcem tak opowiadają swoją historię. To jest kino gadane przede wszystkim. Kino, gdzie przy ognisku dyskutują, przy, podczas, podczas kuchennych obowiązków dyskutują ze sobą podczas spacerów, opowiadają o tym co im się wydarzyło w zasadzie film dzieje się przez większość czasu, przez dwie trzecie podczas jednego wieczoru akcja chyba tylko tak na początku i na końcu przeskakuje trochę dalej w przyszłość i trochę dalej w przeszłość. A tak to dzieje się w momencie, w którym te siostry właśnie opowiadają sobie nawzajem, co im się wydarzyło, co czują. No i ten film wprowadzi, wprowadził mnie w takie skołowanie. E, powiem Wam szczerze, że to jest chyba film, który najbardziej bym typował, żeby wygrał Złotego Niedźwiedzia. No teraz już jesteśmy po rozdaniu nagród, więc wiemy, że nie wygrał, ale taki film też, który potrafi zachwycić jakąś tam umiejętnością ujęcia chwili, taki, który ma bardzo fajne, powoczne wątki, pomimo, że idzie w też w pewien melodramatyzm, pomimo, że czułem, jakbym oglądał pewną telenowelę. Tutaj jest kilka twistów, które gdzieś tam jakoś dramatycznie mają zakończyć pewien wątek, przypieprzyć widza, a potem bardzo, bardzo brzydko zostawiają jakieś te dramatyczne sceny i przechodzą dalej, przechodzą do kolejnej gadaniny i mi się to nie podobało. Ale z drugiej strony to ciepło, jakie bije od tego filmu, no to ono zostaje w człowieku, zostaje w widzu. Ja się nie dziwię, że tutaj też brawo trwały no One trwały i tak najkrócej z tych filmów, które widziałem, ale i tak trwały swoje, no i aplauz, aplauz jednak jakiś był i mówiło się dobrze to, o tym filmie w krytyce, w prasie, więc moja tylko ocena jest taka skołowana, bo ten film zarówno lubię, jak i nie lubię i ciekawy jestem, co inni powiedzą, powiedzą o tym dziele no ale warto było je zobaczyć, tak? dlatego każdy z tych trzech filmów konkursowych, na które się wybrałem był dla mnie jakimś tam przeżyciem był dla mnie czymś nowym, ja mówiłem że będę tu, tu się rozpływał nad Berlin ale i tutaj to powtarzam, że na innym festiwalu pewnie bym nie zostawił swojej nitki na tych filmach i czepiał się to co jest w nich złe a tutaj to działało właśnie tak, że obok mnie siedzieli ludzie różnej narodowości, oglądaliśmy kurde film na jednym z największych festiwali i wiecie i to zrobiło swoje, to zrobiło robotę. Więc ja tutaj nie pastwię się nad filmami, a mówię jakie one są, a czy to was zainteresuje. No to to już, to już wasza sprawa. No byłem jeszcze na jednym filmie na Berlinale, skoro już, skoro już zacząłem opowiadać o wszystkich filmach, a no nie było ich dużo, więc mogę opowiedzieć o wszystkich. Mianowicie byłem na filmie Demons, singapurskim horrorze surrealistycznym seans miał miejsce w sieciówce tym razem, bo to, to, to już trochę wspominałem, ale kina w Berlinie też są rozsiane po całym e, znaczy na Berlinale są rozsiane po całym mieście, no i tutaj w Cinemaxie akurat miał miejsce seans o 22, e, który był takim odpowiednikiem nocnego szaleństwa na Nowych Horyzontach. Mianowicie tu też e, na Berlinie też są filmy gatunkowe, wieczorami puszczane. Demons, e, jak wspomniałem to jest horror, e, on jest dziwacznym horrorem i ludzie chyba byli na to przygotowani. Większość wzięła piwo, jak się okazuje całe, całe masy miały piwo, tylko ja nie miałem i troszkę się wybijałem i ludzie głośno się śmiali, byli zdziwieni wychodzili z tego filmu i to było ultra ultradziwactwo, wiecie co? Ja nie żałuję, że poszedłem na Dimens, bo to dla mnie jakieś nowe przeżycie i pewnie nigdzie tego filmu indziej nie zobaczę, ale też powiem Wam, że jak nie narzekałem na te trzy filmy konkursowe, tak Tutaj e, ja nie mogę nawet opowiedzieć wam, o czym był, był ten film. To jest film o reżyseracji reżysera i aktorki, którzy tworzą jakiś tam film, ale to się nie trzyma kupy, nie ma ciągłości przyczynowo-skutkowej, nie ma dialogów, które często byłyby logiczne e, i to, to, to jest dziwne, wiecie. Po się tego filmu, reżyser opowiadał nam, że to jest o walce ze swoimi słabościami, z problemami, z jakąś depresją i takie tam. E, tylko wiecie, ten film, jak on wygląda, no to jest e, właśnie opowieść o tym... Tej, o, zbiór surrealistycznych scen. W pewnym momencie ktoś dzwoni do bohaterki głównej, ona odbiera telefon, a w tej słuchawce to ja. Ja zawsze byłam w tobie. I coś takiego, nie? I okazuje się, że bohaterka rozmawia ze swoim jakimś głosem wewnętrznym. I to nie ma jakiejś kontynuacji, bo potem ten głos ucicha i jest jakaś następna scena, cichnie, tak? I jest jakaś następna scena. W pewnym momencie też reżyser przychodzi do tej aktorki, do tej bohaterki i daje jej martwą rybę, nie? I ona co mam z tym zrobić? No przymierz, nie? Wkupiłem ci, i wiecie, zachowuje się jakby kupił jej tery, a ona zaczyna wkładać sobie rybę na głowę. Albo w pewnym momencie przychodzi brat znowu, podczas tej samej sceny, brat głównej bohaterki i mówi jej, że ona fajny, fajnie potrafi wydawać odgłosy krowy, nie? I każą jej mówić mu tak mu, mu sounds, nie? To jest w ogóle film po angielsku. Singapurczycy tam mówią po angielsku. W ogóle tam też rodzeństwo jest różnej rasy, czego zupełnie nie wytłumaczono, dlaczego oni, oni są różnej rasy, bo i brat jest czarnoskóry. No, no, no wiecie, no pewnie mo, może może ma to jakąś przyczynę scenariuszom, ale prawdopodobnie reżyser Sprawił, że ten motyw jest taki, bo, bo jest nielogiczny, nie i każą, i właśnie bohaterowie każą jej wydawać e, odgłosy jak krowa, nie? Podczas kolacji, a ona się zgadza i bezgłośnie zaczyna wydawać, a oni zaczynają klaskać, i fajnie wydajesz, i każ jeszcze raz, a ona też nie wydaje żadnego głosu, a oni się zachwycają, że ona fajnie muczy, no kurde, ja to się czuję głupio, jak to opowiadam. I pewnie w ogóle nie rozumiecie, co, o czym ja mówię, ale ten film taki jest. Jest takim ciągiem bezsensownych scen, taką głupotą, że, że, że to jest straszne. Te tłumaczenia potem reżysera, to, to, to ja nie chcę zachowywać jak hejter na niejednym takim spotkaniu Q&A, tak pastwiono się nad reżyserem. po co, A po co tam pan to pokazał, po co tam pan sportyrował, bo on miał, ma swoją interpretację. Tylko, że ten film jest, ma takie symbole, które znajdziecie w słownikach symboli literackich. Czyli reżyser znajduje, co symbolizuje biały koń, co symbolizuje biały królik i umieszcza to w filmie. A my, bez znajomości całego słownika symboli, no nie potrafimy tego powiązać, nie? To jest wiedza czerpana z scenników, i ten cały film wygląda jak jakaś taka jedna wielka fantasmagoria. Chorego człowieka. No nie chcę brzmieć tutaj jak hater internetowy, ale ten film jest beznadziejny. Eee, I co się, co się uśmiałem, oczywiście, to moje. Eee, co będę wspominał, na pewno ten seans do końca życia, ale no nie życzę żadnemu festiwalowi, żeby akurat ten film puszczał, bo, bo ludzie wyjdą z kołowani. Tak? Nie życzę żadnemu przypadkowemu widzowi w ogóle, żeby trafił na taki film. Eee, to, to, to jest taka głupota, no to, to, to. Dobre, już się nie pastwię, nie? Bo to też było przeżycie, tak? Zdałem sobie sprawę, że na Berlinie też jest nocne szaleństwo i też są szalone filmy. Jak ktoś lubi złe kino, no to mam nadzieję, że Demons też gdzieś tam trafi na, na, na, na ten film, ale. Ale co tam się nie działo, to co zobaczyłem, to już nie odzobaczę, tak to tak to mówią. Więc opowiedziałem Wam w sumie o wszystkich seansach moich na Berlinale, nie było ich dużo, No, ale też zwiedzałem, no i to już się wytłumaczyłem w zasadzie, czemu nie, nie oglądałem dużo filmów, nie wiem czemu w ogóle czuję potrzebę tłumaczenia się chyba zawsze, dlatego że ja oglądam dużo filmów na innych festiwalach i tutaj zrobiłem jakiś wyjątek, no ale no to był wyjątkowy wypad. I wiecie, co zobaczyłem, no to zobaczyłem, zobaczyłem bardzo fajnie zorganizowany festiwal, który... Pewnie, gdyby nie jego ranga, też to bym pewne rzeczy zjechał, no bo tutaj trzeba czekać w kolejkach. Tutaj bilety są drogie, no tak z perspektywy przynajmniej Polaka. Nie wszystko tutaj jest podpisane po angielsku, nie wszystkie przemowy są po angielsku, więc nie wszystkie rzeczy zrozumiecie. Tak, nie, nie, nie każde kino jest opisane też po angielsku. Kina, które, trzy kina, które zobaczyłem, no to właśnie ten Palace, który jest akurat bardzo eleganckim miejscem, który jest świetnie nagłośniony, który ma świetnie duży ekran. Być w takim miejscu, no to jest, jest, czujesz od razu już się zaszczycony, będąc w takim miejscu. Dla odmiany ta sieciówka Cinemax, no to to jest zwykły multiplex i tutaj e, wygląda to, to znowu obskurnie, tak, tak Wam szczerze powiem, te, te poziomy, które są tam w tym multiplexie. No, no, nie wygląda to, to jakoś, jakoś magicznie, tak, ale. Ale, okej, okay, masz swój klimat. I zwiedziłem takie stare kino, jak, które. No, to, to, to tutaj jest zatytułowane, tak, nazwane tutaj jest. Y H1, H1, tak? h -u, 1 Prawdopodobnie od tego, że na Hel6 Ufer się znajduje, wiecie, Halszes Ufer, H-U, nie? E, to, to może dlatego jest taka nazwa tego, tego kina. No i no, tu, tutaj mamy akurat taki teatr w sumie, trochę taki, taki operowy, bo trz, trz, dwie, dwa balkony i małą, małą liczbę miejsc na dole. I tam właśnie mieściło się spotkanie z Charlotte Rampling. Więc. Każde, i każde z tych miejsc miał swój, jednak swój jakiś wyjątkowy klimat e, i chętnie poznam resztę miejsc festiwalowych, gdy już wrócę do e, Berlina na następną edycję, e, bo po cichutku, po cichutku chciałbym jednak wrócić i zobaczyć trochę bardziej ten festiwal, trochę bardziej skupić się na oglądaniu filmów, No ale no też dlatego, że mam również kilka rzeczy niezwiedzonych w Berlinie, kurczę, no, chciałbym wrócić na, na ten festiwal. I wtedy Wam pewnie opowiem więcej, no na razie to są takie moje pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia, e, pierwsza fascynacja, tak jak mówię, zachwycam się tu jak dziecko pierdołami, e, no pewnie, na, pewnie bym się czepiał, gdyby, gdyby to był inny festiwal, e, czepiałbym się tak kolejek, czepiałbym się tego, że Bilety są takie drogie, czerpiałbym się, że, że to, tego nie wiedziałem przed seansem i mi nie powiedzieli, że tutaj jakieś są informacje po niemiecku, No, ale to, to, to, to wiecie, to jest dla mnie naprawdę nieistotne, dlatego skupcie się, dlatego też jeżeli nie chcecie e, słuchać jakichś takich podniet, tak, e, film Gika, który zobaczył pierwszy z zagraniczny, Festiwal, no to zamknijcie na to uszy i skupcie się na tym, jak jest, i mam nadzieję, że moi słuchacze, którym, którzy jeszcze nigdy nie byli na Berlinale, nie byli na tym festiwalu, za pośrednictwem tego podcastu, tak jakoś się za to na to zdecydują. A jeżeli e, na przykład zafascynowała was też część poświęcona zwiedzaniu miasta, Pomimo mojej nikłej wiedzy o, tego, o tym, co się dzieje w Berlinie, pomimo mojej nikłej wiedzy, też historycznej, która, która miałaby Was nakierować na jakieś zwiedzanie konkretne, konkretne pod kątem właśnie zabytków, jeżeli jakieś takie ciekawostki Was do tego zachęciły, no to tym bardziej się cieszę. Bardzo chętnie tak spotkam Was na, na tym festiwalu. Więc ku, ku, ku zachęcie tak nagrałem ten podcast. Mam nadzieję, że. On wiadomo, że jest jednym z najbardziej chaotycznych podcastów, jakie w ogóle nagrałem, no, nagrywam go trochę bez przygotowania, ale chyba wszystkie takie jakieś moje wrażenia, najważniejsze myśli gdzieś tam przekazałem, a myślałem, że te, to się nie uda, to się nie uda w tak krótkim czasie, dla Was to jest długi podcast, a dla mnie to jest jednak czas, który jest zbyt zdecydowanie krótki, żeby opowiedzieć o Eee, tym, co, tym co 3 dni, zawarło się 3 dni, tak, to, to, to ja muszę to zdestylować do godziny. Eee, no ciężko, ciężko jest, tak, no ale no, już nie przedłużam, już nie zajmuję Waszego czasu. Eee, co zapomniałem, to napiszę w komentarzach, eee, a Wy możecie mnie opieprzyć że tak chaotycznie eee, nawijam. No, przepraszam, ale jestem, jak widać, rozentuzjazmowany i, i tyle ode mnie. Dzięki, że byliście ze mną przez ten czas. Trzymajcie się, słuchajcie dobrych podcastów. Heja! Ja tu pewnie kaleczę trochę nazwy, nie? Zabijecie mnie za to, ale trochę, za każdym razem inaczej wypowiadam niektóre. E, na przykład, brama brandenburska to już była dla mnie raz mówiłem przez N, raz przez M: pewnie zabijecie mnie za to.